Panią skarbnik, Panią Mecenas, witam e, Panie i Panów Radnych. E, otwieram 49 sesję Rady Miejskiej w Kowarach na 29 marca 2013 roku. Stwierdzam, że mamy kworum. E, przeczytam urząd obrad. Punkt pierwszy otwarcia sesji. Punkt drugi przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci sprawozdanie Burmistrza Miasta Kowal z działalności między sesjami. Punkt czwarty, informacje z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. Punkt piąty, informacje przedstawiciela Gminy Kowar, Związku Gmin Punkt szóste, pytania, interpelacje. Punkt siódmy, rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach a. Zasad i trybu umorzenia odsetek oraz należności czynszowych i opad niezależnych właściciela, użytkownikom lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz garaży, które wchodzą w skład zasobu miasta Kowary. b. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary cel zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2013 rok. Punkt 8 sprawy różne. Punkt 9 zamknięcie sesji. Proszę bardzo, pan burmistrz. Panie год липца 2013 -го года. Yeah. Sure. W związku z tym będziemy teraz w punkcie trzecim sprawozdanie miasta, sprawozdanie burmistrza miasta Kowalew z działalności między sesjami, otrzymali Państwo e, sprawozdanie, e, proszę otrzymają Państwo pytania e, do Pana Burmistrza. Komisji. Jedna komisja e, odbyła się 21 marca 2013 roku. To było posiedzenie komisji rewizyjnej. Tematem posiedzenia, posiedzenia komisji rewizyjnej był e, sprawa budynku w ulicy Kartonowskiej 14 oraz rozpatrzenie PIS od mieszkańców naszego miasta. Drugie posiedzenie komisji to było posiedzenie wspólnej komisji budżetu oraz Komisji Gospodarki Komunalnej. Ono było 28 marca. Tematem posiedzenia Komisji było rozpatrzenie projektu uchwał na dzisiejszą sesję. Czy ktoś z Państwa ma pytania? umorzenia odsetek oraz należności trzęszowych i opłat niezależnych od właściciela użytkownikom lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz garażów które wchodzą w skład zasobów miasta Kowary. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się co następuje. Treść uchwały została zapisana w paragrafie od 1 do 9. Paragraf nr 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. Paragraf nr 11. Uchwała wchodzi w życie po uchwie 14 dni od dnia ruszenia w dzienniku Urzędowym o pojedynkę mośląskiego. Kto z Pań i z Panem radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy. Proszę e, z Pana. Proszę o zgodę na wniosek o 10 na Chciałbym się skonstruować nad następnymi uchwałem. Proszę bardzo, kto jest za radą na przerwę, proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Siedem osób za. Ja. Jedna przeciw. Ogłoszę 10 minut Tak. 49 sesji Rady Miejskiej. Bardzo przepraszam, że przerwa trwała troszkę dłużej, ale. B to jest projekt dotyczący e, uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. E, nie wiem czy wszyscy z Państwa mają tą e, właściwą wersję, która jest razem Ktoś z Państwa ma pytania? Może jeszcze nie widzę. Przeczytam do roku. Przeczyta projekt uchwały miejskiej w Kowarach z dnia 29 marca 2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Treść uchwały zapisana w paragrafie pierwszym, paragraf nie widzę co się Stwierdzam, że uchwała nie została podjęta. Przechodzimy do punktu 7. Że do tej pory było wpisane 50 tysięcy. I chciałem się zapytać, czy ta zmiana wynika z tego, że w Wielkiej Brytanii Finansowej e, zapisaliśmy jako łączny nakład na 150 tysięcy. Rozumiem. Też chciałem zadać jedno pytanie, czyli wychodzi na to, że e, na sesji budżetowej, kiedy prosiłem o zmianę e, tego zapisu, to jednak nie miałem racji. Bo pani nie była, ale ja to stale pamiętam z tej sytuacji, także tylko teraz chciałam powiedzieć, że dziękuję. Więc, proszę bardzo. or something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 Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się co następuje. Treść uchwały zawarta została w paragrafie pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym. Paragraf numer 6. Uchwała wchodzi w życie po upłowie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku. Kto z Państwa prawnych jest za przyjęciem? Proszę o Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 8 sprawy. Proszę bardzo, czy ktoś w sprawach później? Proszę Pan Paweł. Chciałem spytać Pana Przewodniczącego czy Pana Burmistrza, czy naszą uchwałę, którą podejmowaliśmy, tak zwane śmieciowe, zostały już, jak powiem, przez nadzoru Wojewody zatwierdzone i przyjęte. Czy Pan ma taką wiedzę? I wiem też, że dzisiaj ja w jakiś sposób Opiniuje, czy wybrane z nich, czy chciałem się o to spytać. Pani Sylwia miała y, informację z RIO odnośnie podejrzewego tego załącznika do deklaracji, y, że mieli... Wątpliwość, jakoś ma z tego co Pani Sylwia ma y, informację, to na zostanie to zatwierdzone. Uchwały, część uchwał została już ogłoszona. Y, pani Sylwia